Dziennik pokładowy Wpis 20. No, witam Ko po raz kolejny, po raz już 20 w Dzienniku Pokładowym, w moim autorskim podcaście, w którym podróżuję przez rubieże galaktyk, fantastyki naukowej, tudzież światów ościennych. Dziś, zgodnie z tym, co powiedziałem w poprzednim podcaście, chciałbym bliżej opowiedzieć o serialu. Stargate SG-1, czyli pociągnąć ten wątek, który napocząłem w poprzedniej, w poprzedniej audycji, kiedy to opowiadałem o filmie Emerycha. I właśnie zdałem sobie sprawę, że ten podcast, pewnie będzie, zapewne, będzie naprawdę, naprawdę bardzo długi, ponieważ, no za chwilę się dowiecie dlaczego, ale jeśli właśnie ktoś teraz się spieszy, bo na przykład leci na randkę albo pies domaga się wyjścia, to niech najpierw obsłuży dziewczynę, albo psa, albo co tam ma do zrobienia i siądzie do tego podcastu dopiero wtedy, kiedy będzie miał no, dłuższą chwilę wolnego czasu, ponieważ no będę mówił dużo, bardzo dużo i y, oczywiście będę starał się też stronić od spoilerów, ale no, nie zawsze się będzie dało, y, dlatego no... Cóż, czym jak to w tym będzie, sam jeszcze do końca nie wiem, mam delikatny zarys tego podcastu, już bym chciał przejść do rzeczy, ale no generalnie jeśli ktoś nie oglądał sv to niech jednak mimo wszystko sobie posłucha, ponieważ spoiler, jeśli już będą to rzadkie i takie mniej istotne i raczej pochodzące tylko z tych pierwszych sezonów, więc no cóż, myślę, że mogę już ten krótki wstęp może się zakończyć w tym miejscu i mogę przejść do opisywania serialu Stargate SG1. Tak więc tak. <śmiech> Jak mówiłem wcześniej, w poprzednim podcaście, film kinowy Gwiezdne Wrota okazał się na tyle popularny, iż prawa do... Kiedy już okazało się, że trylogia zapowiadana przez reżysera nie powstanie, ponieważ ów reżyser spokojnie oddał się rozpieprzaniu Manhattanu w kolejnych swoich filmach, Wtedy prawa do kontynuacji wykupiła y, firma Metro Goldwyn Mayer. Na pewno znacie, to jest y, ten y, dystrybutor filmów, który zawsze przed swoimi filmami puszcza takiego lwa przed, y, w kółeczku. I y, w telewizji i właśnie Metro Goldwyn Mayer zdecydowało się y, stworzyć w 1997 roku znaczy, zdecydował się już wcześniej stworzyć ten serial, ale w 1997 roku został wypuszczony pierwszy odcinek serialu, który w zamierzeniu ma rozwijać wątki zapoczątkowane w kinowym, kinowym filmie. Tak też się stało. Do projektu zaangażowano Richarda Dina Andersona, którego wszyscy doskonale znacie, nawet jeśli nie z tego nazwiska. Jeśli mówię Richard Dean Anderson, to zapewne... Dla kogoś jest to raczej puste imię puste i nazwisko, ale jeśli powiem MacGyver, to wszyscy doskonale wiedzą o kogo chodzi. No to właśnie aktor wcielający się kiedyś MacGyvera został zaangażowany do tego serialu, aby wcielić się w pułkownika Jacka Onila, którego, jak mówię, poprzednio, w ogóle zanim ktoś przesłucha ten podcast, to jeszcze niech sobie wrócić do poprzedniego, i nie zrobił tego wcześniej tak jak mówiłem poprzednio grał w filmie Kurt Russell i jak mówiłem źle mu szło granie ale do aktorstwa jeszcze dojdziemy na razie takie krótkie nakreślenie fabuły otóż fabuła rozgrywa się tam jakiś czas po zakończeniu filmu kiedy to wrota zostały zamknięte na dobre ale okazuje się iż nie do końca, ponieważ o ile armia zostawiła te wrota zostawiła tam straż jakoś nad nimi o ile wrota nie robiła nic z tymi wrotami, o tyle one zostały otwarte z drugiej strony przez kosmitów jakichś dziwnych kosmitów, którzy napadli na ziemię porwali tam parę osób i uciekli przez te wrota nie wiadomo w jakim celu, nie wiadomo o co chodzi wiadomo tylko, że no stało się coś niesamowitego, coś kompletnie nieprzewidzianego. I dlatego Jack O'Neill został przywrócony z emerytury w trybie natychmiastowym, na którą to emeryturę udał się po zakończeniu filmu GSM-nota. No w celu wyjaśnienia sytuacji. Okazuje się, że Richard, że Jack O'Neill, no przemilczał pewne sprawy, przemilczał pewne rzeczy, które wydarzyły się zawrotami, po to, żeby chronić y, Daniela Jacksona, y, który został, za, y, został po drugiej stronie Gwiezdnych Wrót y, na obcej planecie, na planecie Avidos, ponieważ y, no, zakochał się, była tam jego żona i y, miał się poświęcić badaniu historii tej planety wokół kochanej. Y, z tego też powodu y, są pewne podejrzenia, iż... Y, po drugiej stronie wrót właśnie coś się dzieje, coś niedobrego się dzieje, ponieważ Jack powiedział, iż wysadzili wrota po drugiej stronie i nic na zdrowy rozum nie powinno od nich wyjść i dlatego nowy dowódca, nowy generał sprawujący pieczę nad wrotami, George Hammond, postanawia, jak to Amerykanie mają w zwyczaju, przezornie, profilaktycznie zrzucić atomówkę na drugą stronę wrót jeszcze raz. No, na wypadek jakby coś tam się jeszcze y, uchowało, a widząc y, no, rezultat y, tego, co się stało, czyli, że y, porwanie y, kilku członków, y, no, kilku żołnierzy przez wrota, no to jednak coś tam zostało. Y, oczywiście Jack Conin musi się wtedy przyznać, że y, no, nie wysadził wrót po tamtej stronie, że... Y, że Daniel Jackson nie zginął yy, na wskutek yy, no, działań obcych, jak to przedstawił po, powrocie, z, yy, po yy, powrocie ze swojej pierwszej wyprawy, zawrota. No i bardzo szybko trzeba coś zrobić. Yy, udaje się zapobiec Jackowi puszczenia yy, atomówki na Abidos yy, i uproszenia generała, żeby mógł się tam wybrać ze swoją ekipą. W celu no, zbadania sytuacji, na rekonesans, i ten rekonesans daje się w sposób no, połowiczny. Bohaterowie, którzy występowali w poprzedniej części, czyli Jack Onil, tam Ferretti, Kawalski, tak, chyba mieli na nazwiska ci żołnierze, którzy występowali u boku Onila w filmie kinowym, oczywiście też wcielały się w nich inni aktorzy. Wracają za Wrota, odkrywają, że y, nic się tam właściwie nie dzieje, y, że Daniel Jackson spokojnie sobie tam żyje ze swoją żoną i jeśli już ten atak nastąpił, to nie z Abidos, tylko z jakiejś innej planety, ponieważ Jackowi udało się odkryć, y, iż Wrota, y, wrót jest więcej niż tylko dwa, łączące Ziemię i Abidos, to nie są jedyne Wrota, że tak naprawdę Wrota są rozsiane po całej galaktyce y, na wielu planetach, i tworzą taką gęstą sieć przez którą można poruszać się po całej galaktyce, po różnych planetach, które są podłączone do tej sieci za pomocą wrót. Z pomocą Samanty Carter, która przyłączyła się do ekipy wywiadowczej, która miała się wybrać na Abidos, udaje im się udaje mi się połączyć wrota z Ziemi do tej sieci, ponieważ one nie są połączone. Przez, przez długi czas nie były podłączone do sieci, z tego powodu, iż Wszechświat, jak wiadomo, się rozszerza i te połączenia są zrywane po pewnym czasie, jeśli do wód nie jest podłączone dedykowane mu urządzenie do wybierania adresów. A on, tego urządzenia nie było na Ziemi, więc korzystano z komputerów. A komputery nie brały poprawki na rozszerzający się Wszechświat, więc i tylko jedno połączenie zostało utrzymane to z Abidos po wprowadzeniu pewnej poprawki yy, no wrota stanęły otworem yy, dla wszystkich wszechświatów. dla wszystkich yy, planet podłączonych do yy, sieci także do tej do której yy, z której przybyli obcy atakujący no i yy, ci obcy trafiają też tak, że na Abidos właśnie w chwili, w której są tam nasi bohaterowie z Ziemi i porywają żonę, czyli szare, szare żonę Daniela Jacksona. A także Scaro, czyli chłopca z tej planety, który też występował w poprzedniej części w filmie kinowym i nawet jest grany przez tego samego aktora i którego Jack traktował trochę jak syna. No i cała sytuacja sprowadza się w końcu do tego, że musi zostać no, musi utworzyć się ekipa, która rusza na ratunek ludziom porwanym przez kosmitów, za którymi stoi właśnie Apofis, czyli podobny do raz poprzedniej części Kosmita, no, władający wieloma wojskami, taki kosmiczny watażka. Okazuje się, i potem wiele rzeczy się dzieje. Do ekipy dołącza zbuntowany żołnierz tego Apofisa tak zwany Pierwszy Przyboczny, yy, o imieniu Tilk i właśnie konstytuuje się pewna y, czteroosobowa ekipa, w skład której wchodzą Jack O'Neill i Daniel Jackson, którzy są już znani z filmu kinowego, yy, wspomniany już Tilk i wspomniana już Samantha Carter. Yy, co się okazuje? Okazuje się koniec końców, że nie udaje się uratować tych ludzi, udaje się ledwie ujść z, z życiem, wrócić na ziemię. I sytuacja przedstawia się tak. Nasi bohaterowie są z powrotem na Ziemi. Mieszkańcy Abydos, którzy zostali porwani, są dalej porwani. Kosmici, do gatunku którego należą zarówno Ra, który umarł w poprzednim filmie, i Apophis, który właśnie jest jednym z głównym wrogiem przez pierwsze sezony serialu, należą do rasy Goa'uldów, czyli pewnego rodzaju kosmicznych pasożytów. Włażącym ludziom do mózgów i przejmujących nad nimi kontrolę. No i właśnie, kontrolę nad Skaro i nad Szarę przejęli właśnie Goauldowie. Stali się nosicielami Goauldów. w swojej woli, oczywiście. Ich wola jest całkowicie zdominowana przez kosmitów. No i należy ich teraz uratować. I dlatego Daniel Jackson zostaje w bazie SG1 na ziemi. Jack sama ta Carter i Kirk też. I. żeby bronić się przed kosmitami, którzy właśnie z powodu tego wypadku z powodu tego, co ziemianie zrobili na ich planecie czyli no zwrócili na siebie uwagę, Gaulowie zaczęli się interesować Ziemią. Jako iż do tej pory Ziemia pozostawała poza obiektem ich zainteresowań ponieważ nie była podłączona do sieci wrót. Teraz już jest i teraz no, ziemianie są w y, nielichym kopocie, ponieważ zwrócili na siebie uwagę bardzo potężnych, y, znacznie przewyższających technologicznie Ziemię, kosmitów, rządnych władzy i tak No i y, tak, się, tak się to zaczyna. Mam nadzieję, że opisałem to w miarę klarownie. Y, kolejne y, odcinki w serialu właśnie opowiadają o tej historii y, kolejnych podróży z awrota. Odkrywanie i eksplorowanie nowych planet, y, zapoznawanie się z nowymi ludami mieszkańcami, obcymi rasami w dalszym okresie. Okazuje się, że Goa'uldowie przesiedlali ludzi na kolejne planety, żeby tworzyć sobie takie kolonie niewolnicze, tak jak było na Abydos, gdzie Ra przesiedlił ludzi z Ziemi na pustynną planetę Abidos, żeby no, utworzyć sobie kolonię niewolniczą. I tak właśnie dzieje się też z innymi Goa'uldami, którzy no, robią sobie własne takie niewolnicze kolonie z ludzi, Oprócz tego są jeszcze Jaffa, czyli gatunek pochodzący od ludzi, który dawno temu rozwinął się z ludzi, do którego właśnie należy Tilg, kosmita, do, który dołączył do obsady, do ekipy głównej. Ci Jaffa charakteryzują się długowiecznością, zwiększonymi właśnie atrybutami ciała, ale noszą w swoich brzuchach mają kieszeń. W których hodują młode gauld. właśnie gauldowie żyją z nimi w takiej symbiozie. I wola nie jest dominowana tylko tyle tylko że po usunięciu gaulda Jaffa umiera. Właśnie ci Jaffa są przez gauldów traktowani jako skrzyżowanie inkubatorów z żołnierzami. No logika tego rozwiązania jest Delikatnie mówiąc kontrowersyjna, no bo y, narażać własne młode y, poprzez umieszczanie ich w brzuchach wojowników walczących na wojnach No jest dość dziwne, ale to jest science fiction, do tego za chwilę przejdę. To jest właśnie y, tego typu science fiction, które ja bardzo kocham, czyli takie y, wiejące oldschoolem, mocno takie oldschoolowe, trochę też kiczowate, y, no, trochę, mocno też kiczowate, to są lata 90., ale jednocześnie... Już właśnie przechodzę do omawiania tego y, genius slot, serialu, czyli tego y, ducha przewodnego serialu. To jest właśnie takie science fiction, które y, łączy w sobie tą cudowną oldschoolowość, którą ja ubóstwiam, y, ale też jednocześnie nie razi za bardzo, nie razi głupotą. I y, y, to jest, y, powiem Wam, ukłon, mój głęboki ukłon w stronę twórców serialu, ponieważ y, udało im się stworzyć y, serial nieobrażający inteligencji, y, odbiorcy, nie inteligencji widza. Serial właśnie bardzo przemyślany, bardzo spójny wewnętrznie, który ma zaskakująco mało dziur logicznych, zaskakująco mało wewnętrznych sprzeczności. No, zaskakujący biorąc pod uwagę, ile odcinków jest w tym serialu. I właśnie to wypośrodkowanie. Mi się bardzo podoba, także pewna ironia, pewien dystans, z jaki niektórzy bohaterowie podchodzą do całości sytuacji ponieważ główni wrogowie są właśnie takimi bardzo y, groteskowo-operetkowymi. Y, no, wielkimi, złymi. Takimi, jakimi możemy kojarzyć z kiczowatych filmów z lat 70 i 80-tych. No, ubrani w jakieś atłasy, jedwabie, y, mówiący modulowanym głosem, ze świecącymi oczyma i z takim przekonaniem o własnej wyższości, z takim y, bezrozumnym okrucieństwem wobec poddanych. Z takim właśnie strzeżcie się, umrzecie za chwilę ugnijcie się pod moją władzą. To jest właśnie taki typ, y, takiego bufonowatego, złego, którymi charakteryzuje się zarówno Apophis, czyli główny wróg, y, y, y właśnie w serialu, i inni guauldowie. I y, y właśnie, kiedy ten, y, właśnie ta pompa, ten, y jest y, ten taki nadęty balon, y, właśnie tej bufonowatości, jest często przebijany, przekuwany przez Jacka Onila, przez głównego bohatera, który w interpretacji Richarda Dina Andersona zmienił się ze sztywniaka, który był za czas Kurta Rasela, y, taką bardzo y, no, niesamowitą postać y, bardzo, w ogóle Stargate SG-1 stoi świetnie skonstruowanymi postaciami one na pierwszy rzut oka wydają się takimi merysu co do jednego, ale na kolejny widać, że to są naprawdę mądrze skonstruowane postaci już zacząłem mówić o Jacku to może pociągnę ten dalej wątek. Właśnie Jack O'Neill w interpretacji Andersona jest postacią no niesamowicie fajną, po prostu fajną. Taką do lubienia, ponieważ jest nieco prostoruszny, bardzo szlachetny oczywiście. No, traktujący pewne sprawy z taką prostotą. Nie jest głupi, oczywiście nie wolno powiedzieć, że jest głupi, ponieważ ukrywa swoją y, inteligencję właśnie pod taką fasadą takiego y, ignoranstwa, chociaż też trudno powiedzieć, że jest ignorantem, ale kiedy właśnie wchodzi w y, interakcje z postaciami, które y, no, mają pewien. Y, odczuwają pewną wyższość, odnoszą się do niego protekcjonalnie, to trafi ten protekcjonalizm kilkoma cennymi ripostami no, przekuć, by spuścić z niego powietrze. I to właśnie ten taki y, sarkazm, taka pewna złośliwość tej postaci która w ogóle nie kłóci się z jego dobrodusznością wewnętrzną. To jest coś, co zarówno scenarzystom, jak i samemu Andersonowi udało się niesamowicie. Wykreować tak wieloznaczną, a jednocześnie spójną postać. Postać, do której pasuje zarówno robienie sobie jakichś niemądrych, niedojrzałych żartów, jak i bardzo trudne decyzje. To jest coś niesamowitego. I naprawdę Anderson sprawił się w tej roli niesamowicie. Większość z nas oczywiście ma wdrukowane, że Anderson to MacGyver. Jak się na niego patrzy, to się nie myśli, to jest Richard Dean Anderson, tylko się myśli, o, MacGyver. No i właśnie on yy, w świadomości wielu widzów jest zamknięty w tej kopule MacGyvera. Tylko, że w tym serialu udało mu się wykreować postać skrajnie odmienną, zupełnie taką yy, inną. I właśnie jak, jak teraz patrzę na Andersona, to myślę sobie, o, Jack O'Neill. To jest właśnie sukces tego aktora, który jest w ogóle bardzo utalentowany, bardzo... Potrafi sprzedać siebie i tę swoją postać, którą kreuje. I to mi się naprawdę niesamowicie podoba. No i podoba mi się też zmiana, ta, y, taka zmiana y, w stosunku do filmu, gdzie y, pewne cechy y, Onila w ogóle nie były tak y, uwypuklone. on y, w filmie, Emriha y, y, Onil był no, pusty po prostu, taki no. Ledwo radzący sobie z trawą dziecka, taki ponurak, który łazi z kąta w kąt, się snuje. Czasem odznaczy się jakimś bohaterstwem, jest taki trochę bufonem. Tutaj właśnie jest postać świetnie przeformułowana. Podoba mi się też fakt, o którym za chwilę powiem, ale najpierw opowiem o postaci Daniela Jacksona, którego już nie gra Spader, tylko Michael Shanks. I o ile Kurt Russell i Richard Dean Anderson różnią się od siebie wyglądem i tego się nie dało ukryć w serialu, o tyle Shanks, zwłaszcza w pierwszych sezonach, kiedy jeszcze ma długie włosy i Spader są aktorami właśnie do siebie bardzo podobnymi. I na pierwszy rzut oka w pierwszej chwili właśnie pomyślała, że Daniela Jacksona wciela się właśnie aktor grający go w filmie. Oczywiście tak nie jest, ale to dobrze, myślę ponieważ Sam spader ja go chwaliłem w poprzednim podcaście, ale jednak mimo wszystko nie umywa się do poziomu aktorstwa Shanksa, który też umie wykreować bardzo charakterystyczną postać i, y, to, o ile w filmie, właśnie, jest właśnie pod, o wiele bardziej podobny niż Jack O'Neill, jest bardziej podobny do filmowego swojego pierwowzoru. Y, też jest, zwłaszcza w tych pierwszych odcinkach, on później y, się zmienia, jego charakter, y, do pewnego stopnia, ale też jest takim, y, no, widać, że ten pobyt na Abidos go trochę zmienił, bo już nie jest takim fight który ciągle ma alergię na wszystko i cały czas smarka w chusteczki nosem. Znaczy, ten motyw był wykorzystany w pilocie serialu, ale on później zanika. Jest właśnie też postacią skrajnie inną niż Onile. I to mi się też podoba właśnie tej te relacji. Ja to właśnie mówiłem, że bardzo bym chciał, żeby w filmie kinowym, te ich relacje były lepiej przedstawione. Znaczy, że było ich więcej, bo one były w filmie akurat dobrze przedstawione. I właśnie to mam w serialu, mam mnóstwo tych właśnie relacji Jacka Onila z Danielem Jacksonem, tego, ich, tego sposobu, w jaki się nawzajem do siebie odnoszą. Że Daniel Jackson jest takim idealistą, trochę nawet pacyfistą, chociaż no, choć zwłaszcza w dalszych sezonach nie stronie od broni i no, posługuje się bronią palną. Ale tylko w ramach obrony koniecznej, w ostateczności. No i właśnie jest sumieniem tej całej drużyny SG1, jak go w pewnym odcinku określa Jack. Jest postacią bardzo taką łagodną, która cały czas dąży do dialogu, dąży do porozumienia. Nawet ponad poddziałami, jeśli, jeśli tylko się da, jeśli tylko to możliwe. Stara się uniknąć właśnie tego rozlewu krwi. Stara się nie iść na łatwisnę, jeśli możliwa jest bezkrwawa alternatywa. Yy, no jest też taką bardzo postacią. Yy, no czasem właśnie fajnie to, ale w tym yy, kontraście do Jacka Onila widać ten, yy, ten jego, yy, no właśnie zdolność do empatii. Yy, ja nie mówię, że Onilowi tego brakuje, bo nie, nie, on te, też jest yy, właśnie dobrym empatą też potrafi współodczuwać, ale właśnie Jack O'Neill trochę zbyt często pozostaje na takich powierzchownych wrażeniach, opiera się na takich powierzchownych wrażeniach i tutaj mu Daniel Jackson właśnie wpływa na niego, na jego osąd w wielu momentach, kiedy, no, kiedy w wielu odcinkach na przykład chodzi o to, żeby zrozumieć jakąś inną obcą rasę, to tam gdzie Onil właśnie widziałby wrogość, tam Jackson widzi y, nie, po prostu niezrozumienie. Po prostu y, niemożność y, dojścia do porozumienia. Y, y, niemożliwość dojścia do porozumienia. I właśnie on stara się to dożyć. I to mi się też podoba taka przeciwwaga tych dwóch postaci, a także ich relacje, które y, są podobne do tych filmów. Właśnie taka trochę ojcowsko-synowska. Właśnie y, jak tak teraz patrzę na moją ściągawkę, zauważam bardzo ciekawą rzecz, że Daniel ma nazwisko Jackson, czyli syn Jacka i to jest... myślę, że to jest nieprzypadkowo Daniel ma takie nazwisko ponieważ te ich relacje są tak ojcowsko-synowe, synowskie trochę i jednocześnie są takie przyjacielskie, takie braterskie co sprawia, że no, interakcje między tymi postaciami w ogóle napędzają cały film I to mi się naprawdę niesamowicie podoba cały serial, przepraszam co jest... no cóż... Kolejne postaci, bo te, które już omówiłem, co znamy z filmu w pewnym stopniu, czyli Samantha Carter jest jedyną kobietą w drużynie i ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten serial pochodzi z lat 90., kiedy jeszcze przedstawienia, przedstawienie kobiet w serialach telewizyjnych nie było takie jak dzisiaj, takie no z gruntu feministyczne właściwie, ponieważ w dzisiejszych czasach seriale są, no, pokazują kobiety jako takie silne, niezależne, potrafiące sobie radzić. Oczywiście, czasem też mające problemy wewnętrzne. Bardzo, ludzki, bardzo mi się to podoba w ogóle. Ten, no, ten z gruntu feministyczny stosunek do kobiecych postaci we współczesnych serialach. Ja jestem bardzo za i bardzo mi się to podoba. I tu sama ta Carter jest taką postacią. Widać, że twórcy też chcieli pójść w tym kierunku też chcieli być tacy feministyczni. I właśnie troszkę, tro... ale tylko troszkę przesadzili, ponieważ ta taka karta jest po prostu zbyt doskonała i jest świetnym żołnierzem, i jest doskonałym naukowcem, fizykiem teoretycznym, i jest właściwie mózgiem całej drużyny, odpowiedzialnym za logistykę, za jakieś badania naukowe. Ma troszkę za mało wad, chociaż za takowo można uznać jej do pewnego momentu toksyczne relacje z ojcem, jej traumę, jaką przeżyła w dzieciństwie po stracie matki co w ogóle jest jednym z ciekawszych wątków tego serialu, kiedy no, jej ojciec jest jedną z powracających postaci drugoplanowych przez bardzo, bardzo długi okres. I właśnie ta jej taka pustka uczuciowa, którą stara się często zapełnić, przez co angażuje się w pewne... no nie powiem romanse, ponieważ nie jest to taka postać. To jest właśnie profesjonalistka, która widzi, że w męskim świecie, ponieważ obraca się właśnie w w świecie mężczyzn, czyli właśnie y, wojsku. Wojsko jest takim bardzo patriarchalnym y, konstruktem społecznym, więc y, jako kobieta musi być taka y, no y, dopięta na ostatni guzik, że musi być i świetnym żołnierzem, i świetnym naukowcem. To właśnie odbija się też na jej życiu uczuciowym, y, co widać też w serialu, I co też jest nieźle przedstawione, zwłaszcza y, kiedy patrzymy na jej aż do końca serialu nieskonsumowany i y, nies, y, konstytuowany związek z Jackiem O'Neillem widać, że oni lgną do siebie właściwie przez cały serial I, coś tam wisi między nimi w powietrzu ale nie wdają się w romans w żaden sposób, właśnie profesjonalizm ten ich jako żołnierzy, jako wojskowych jako już y, jest de facto podwładnym y, O'Neilla, Samantha Carter jest podwładnym y, Jacka Onila, więc y, ich romans mógłby być źle odebrany i właśnie ta ich y, obojgu Oboje mają taką nieumiejętność mówienia o swoich uczuciach, co sprawa, że. No i związek jest. byłby skazany na niepowodzenie, gdyby w ogóle zaistniał. I oni oboje zdają sobie świetnie z tego sprawę, i to jest. Ja się cieszę, że. scenarzyści nie poszli w taki tani romans pomiędzy członkami drużyny. Tylko w, taki, w takie niesprecyzowane, gdzieś tam na marginesie zarysowane uczucie. I to jest fajne. Ostatnia postacie, z głównej obsady. Jest y, Tilk. Tilk jest właśnie kosmito, który y, w kluczowym momencie, w pierwszym odcinku serialu, odwraca się od swojego pana, ponieważ y, przestaje wierzyć w to, że on jest Bogiem. Y, bo na tym właśnie opiera się władza Goa'uldów na wmawianiu swoim y, niewolnikom, swoim poddanym Jafa y, i ludziom, że są Bogami korzystając właśnie z tej techniki, jaką dysponują, mogą tworzyć iluzję, że są wszechpotężni, wszechmocni, że tworzą rzeczy wykracza, wykraczające poza umiejętność jakiejkolwiek żywej istoty. Właśnie to są takie rządy terroru. No i Tyrk właśnie zaczyna mieć wątpliwości, jako pierwszy przyboczny tego Apofisa, czyli tak jakby generały go wojsk, generały jego sił zbrojnych jest bliżej niego i właśnie widzi jak te jego działania stoją sto sprzeczności z kodeksem w jakim jest ów Tilk wychowany i w kluczowym momencie kiedy Jack O'Neill prosi go o pomoc Tilk stara wszystko na jedną kartę i buntuje się wobec swojego pana i pomaga mu w uwolnieniu niewolników z planety na której byli przetrzymywani i właśnie Tilk przyłącza się do e, e, ziemian Oczywiście na początku trudno mu zdobyć zaufanie yy, Ziemian, bo wiadomo jest kosmito, jest obcym yy, i to na dodatek takim, który jeszcze jest, bardzo niedawno służył yy, ich wrogowi. I to jest też właśnie pokazane, że Tilk jest na początku serialu tak, yy, w ten sposób traktowany. Oczywiście nie przez Onila, który yy, odczuwa pewne pokrewieństwo dusz z Tilkiem, ponieważ obaj są takimi wojskowymi, ale yy, przez właśnie dowództwo. Właśnie zanim zanim właśnie przejdę do omawiania tych wszystkich, tego co mi się konkretnie w serialu podoba, to jeszcze opowiem o Tilku, bo to też jest bardzo fajna, fajnie skonstruowana postać. Na początku, na pierwszy rzut oka, wydaje się, że to jest taki Conan Barbarzyńca, że to jest taki muskuły całej drużyny, że musi być strong guy, musi być smart guy, musi być hero, musi być sidekick. Tak, no klasyczna czteroosobowa drużyna Hero to wiadomo, to jest Jack O'Neill Sidekick to jest Daniel Jackson Smart Guy to jest Samantha Carter i Strong Guy to jest Tilk ale to jest oczywiście iluzja ponieważ te postaci są daleko bardziej złożone także Tilk, on nie jest taką górą mięśni która służy tylko do wyważania drzwi Tilk właśnie jest takim wychowanym w takim etosie wojownika takim postplemiennym trochę opartym na tradycji, na konserwatyzmie ale Tilk właśnie łączy w sobie te, ten etos wojownika takiego taki bardzo, jak już mówiłem, pierwotny etos wojownika z pewnym pragmatyzmem rozsądkiem, właśnie przemyślnością i nie można go ocenić tylko takiego jak pustogłowego wojownika, który rzuca się na wszystko co się rusza i co go atakuje który lgnie do walki, ponieważ jest no, walka to wszystko co zna nie, nie, nie, to jest postać o wiele ciekawsza Właśnie ten jego pragmatyzm, ta przemyślność, sprawa y, wrażenie, że trudniej, y, bardziej niż do Konana barbarzyńcy, ja bym go raczej porównał do jakiegoś Indianina, który właśnie jest taki skupiony, poważny i y, nie czyni niczego pochopnie, y, jeśli już wdaje się w walkę, to y, kiedy ma y, powód, kiedy widzi, że y, ta walka ma sens. I właśnie w tej postaci też jest fajne, że ona potrafi pogodzić ten taki pragmatyzm, taką praktyczność swojego postępowania z tym honorem, z, takimi, z honorem, ze swoją godnością jako wojownik, z, tym całym, z tą całą z tradycją Jaffa. I to też dzięki temu ta postać nie jest taka schematyczna, nie jest taka właśnie uproszczona. I właśnie interakcje pomiędzy tą czwórką są so, motorem napędowym serialu, ponieważ y, z jednej strony mamy interakcję y, Onila, Jacka z Danielem, z drugiej strony Jacka z Samantą, z trzeciej strony Jacka z Tilkiem. No i to jest świetne. To jest właśnie postaciami Stargate z G1 stoi. Ale co jeszcze podoba mi się w tym serialu? Że nie jest głupi. To jest... To mu trzeba przyznać. To, jest, to nie jest głupi serial. To nie jest... Y, serial, w którym twórcy idą na łatwiznę, w którym... Y, można by się spodziewać, że to jest serial typu y, jeden odcinek, jedna planeta, jeden problem do rozwiązania i rozwiązanie i jedziemy dalej. Kolejny odcinek, kolejna planeta i tak w kółko. Nie, nie, nie. Tutaj twórcy są bardzo, bardzo pomysłowi w kreowaniu scenariuszy. Y, właśnie y, wszystko jest takie... Y, co chwilę nas z czymś zaskakują. Y, są pewne schematy, ale one bardzo, bardzo często są łamane. Są... Y, jest robione coś nieoczekiwanego, na przykład serial wchodzi w inną konwencję. Staje się nie tylko science fiction, ale na przykład serialem sensacyjnym, jakimś thrillerem szpiegowskim, kiedy to trzeba wyśledzić, kto infiltruje cały, no, całą akcję pod nazwą Gwiezdne Wrota. Czasem jest takim serialem psychologicznym wręcz. Czasem jest, no czasem podchodzi pod horror, czasem podchodzi pod no te postrzelaniny. I właśnie jest taki bardzo niejednorodny. Trudno tutaj uchwycić pewien schemat, który byłby charakterystyczny dla wszystkich odcinków. Oczywiście to jest militarne science fiction. Wszystko obraca się w środowisku wojskowym, co mnie osobiście przeszkadzało na początku, bo ja jestem właśnie pacyfistą i nie uznaję przemocy jako rozwiązanie czegokolwiek, jakiejkolwiek sytuacji no bo tak, y, tłuc się, żeby rozwiązać jakieś problemy, to jest trochę dla mnie... No, to nie jest to, co, to nie jest coś, z czym się identyfikuję, dlatego właśnie bardzo, bardzo lubię postać Daniela. Ale y, później wsiąka ten klimat tego militarnego science fiction, gdzie wszystko jest w pewnym dowodzenia, co też stwarza pewne problemy. To jest też bardzo fajne, że y, bohaterowie y, czasem... Y, Sytuacja polityczna rzuca im kłody pod noc. Na przykład Zmienił się prezydent i trzeba go wtajemniczyć w całą sprawę Gwiezdnych Wrót. I co on z tym zrobi? Czy zacznie jakoś restrukturyzować? Ten są tacy, którzy chcieliby zdobyć władzę nad tym programem Gwiezdnych Wrót dla własnych korzyści. I za pomocą politycznych wpływów i nacisków chcą do tego doprowadzić. Są pewne instytucje, które trzymają nadzór nad projektem Gwiezdnych Wrót i one też czasem się z czymś nie zgadzają, czasem trzeba coś y, wejść w jakąś polemikę y, stricte y, polityczną i no nie ma tego y, dużo to, to nie jest serial polityczny to trzeba sobie od razu powiedzieć, ale to są bardzo, bardzo ciekawe wątki pokazujące, że y, no świat nie jest czarno-biały, że wrogiem czasem jest biurokracja, a nie jakiś kosmita strzelający do nas z lasera no i to jest świetne, ten serial naprawdę bardzo mi się podoba, co mi się jeszcze nie podoba. Ta różnorodność w krowaniu bohaterów. Właśnie, serial ma mnóstwo bohaterów drugoplanowych, powracających postaci drugoplanowych, które pojawiały się tam kilka razy na sezon. Ich historia też jest równolegle rozbudowywana. Też łączą czasem siły z naszymi bohaterami, czasem się im przeciwstawiają. Właśnie ta bogata galeria takich powracających postaci też jest niesamowicie ciekawa, bo wiele wątków równolegle się rozwija w tym serialu. A to jest jakiś szpieg, który infiltruje biezdne wrota. A to jest jakiś kosmita, który co chwilę wchodzi w paradę naszym bohaterom, a to jest dawny mistrz Tilka, który dołącza do, który tworzy rebelię Jaffa, ponieważ po buncie Tilka wiele innych Jaffa zaczęło mieć wątpliwości co do boskości ich panów i zaczęli się powoli buntować i ten właśnie wątek też jest bardzo konsekwentnie prowadzony, wątek buntu Jaffa i jest poznawanie nowych raz i wszystko w tym serialu jest co tylko najlepsze w science fiction bardzo mi się też podoba że charakterystyczny dla fantastyki naukowej, zwłaszcza filmowej i telewizyjnej, Techno jest tutaj naprawdę dobrym Techno i ja wam mówię, że jako weteran fantastyki naukowej potrafię rozpoznać dobry Techno wtedy, kiedy go usłyszę i tutaj jest świetny jest właśnie wiele takich egzotycznych teorii z fizyki kwantowej, z teorii względności. No, ja się znam na fizyce kwantowej mniej więcej tak, jak przeciętny fan science fiction. Czyli w sumie całkiem nieźle. Ale to wszystko jest logiczne, to wszystko jest bardzo fajnie wytłumaczone, bardzo ciekawie przedstawione. Ja kiedyś no, rozmawiałem z jednym człowiekiem, który jest, studiuje fizykę kwantową ma doktorat z fizyki w ogóle, z fizyki teoretycznej i o nas ten serial mówi, że zaskakująco wiele rzeczy pokrywa się z badaniami y, ludzi, którzy właśnie pracują nad tymi teoriami. I ten serial właśnie dlatego jest też y, no, atrakcyjny, ponieważ w atrakcyjnej formie przekazuje pewne y, teorie, których y, w innym przypadku w ogóle byśmy pewnie nie poznali, ponieważ no, Mało kto czyta sobie do poduszki podręcznik fizyki teoretycznej. Serial zaczął wychodzić w roku 1994. Ja wam od razu mówię, że to nie jest tego typu serial, na który możecie poświęcić 3-4 intensywne wieczory, żeby nadgonić, nadgonić zaległości i obejrzeć całość. Nie, ten serial ma 10 sezonów, przy czym większość sezonów ma ponad 20 odcinków. Każdy ma co najmniej 20 odcinków. Ma, y, y, ogólnie, sumarycznie, mamy 214 odcinków i wieńczące, y, wieńczące serial dwa filmy kinowe. Twu, dwa filmy telewizyjne, przepraszam. Y, temu serialowi trzeba poświęcić naprawdę, naprawdę wiele czasu. Naprawdę dużo mu trzeba poświęcić. Y, ale on w zamian daje nam mnóstwo dobrej zabawy. Jeśli nudzą Was schematyczne seriale, to to jest serial dla Was, ponieważ on nie jest schematyczny. To jest... W każdym odcinku dzieje się coś zaskakującego, nie ma takiej powtarzalności schematu, a nawet jeśli jest, to trudna do uchwycenia. Jest konsekwencje prowadzone, kiedy porównujemy sytuację status quo z pierwszego sezonu, w sezonie 10, to widzimy jak bardzo to wszystko poszło naprzód, jak bardzo nasi bohaterowie się zmienili, jak bardzo zmieniła się zasoby, którymi mogą, którymi mogą się posługiwać. Bo w pierwszym sezonie mamy tylko właściwie z Wrota y, i broń typową dla Ziemi. Już w dziesiątym sezonie Ziemianie budują statki kosmiczne, i latają między galaktykami, y, dysponują jakimiś teleporterami i to widać, y, jak na przestrzeni tych lat zmieniała się ta. Y, no, zmieniała się y, ich możliwości, y, zrozum stopień zrozumienia obcych technologii, y, stosowanie ich dla własnych korzyści. I to, to też jest świetne, to też jest taka dziesięcioletnia kronika y, od zera do bohatera. Całość, no jest, To jest super, to jest po prostu epicka y, saga, y, którą rozpoczął średnio udany film kinowy, która została pociągnięta w dziesięciosezonowy serial. Y, to coś niesamowitego, ja zawsze... Lubię sobie nawet wracać do tych sezonów y, poprzednich lubię sobie wracać do tego serialu. Mimo iż oglądałem szczy... niektóre, moje od... niektóre odcinki to są majstersztynki fabularne, realizacyjne i aktorskie. I do nich lubię sobie powracać. Nie będę tutaj przytaczał konkretnych przykładów. Za długo by to trwało. Poza tym nie zmieściłyby mi się na ściągawce. Ale powiem... No, zachęcam generalnie do oglądania. Tylko, że żebyście sobie to jakoś rozłożyli racjonalnie naprawdę to można oglądać sezon za sezonem i każdy kolejny sezon jest coraz lepszy e, co do właśnie realizacji e, powiem tak ten serial pochodzi z lat 90 ale prawie w ogóle się nie, nie zestarzał owszem widać ten e, pewien widać, że pewną anachroniczność efektów specjalnych chociaż nawet nie, efekty specjalne w tym serialu są zaskakująco udane zaskakująco dobre e, nie jakieś spektakularne ale i tak robiące wrażenie Dużo jest właśnie tego, czego mi teraz bardzo brakuje w kinie i w serialach, czyli yy, dekoracje. Tam właśnie ten serial yy, ma świetne dekoracje, no poza pierwszymi sezonami, kiedy różnie z tym bywało, naprawdę różnie, szczególnie pod względem kostiumów, które wyglądały jak pościągane z jakichś innych seriali. Ale yy, im dalej, tym lepiej. Yy, właśnie... Yy, no te tworzenie różnych jakichś malowniczych ruin, malowniczych y, świątyń, katedr, y, no przy, większość planet oczywiście jest do siebie dość podobna, czyli wygląda jak y, no, jak Kanada, w której był kręcony ten serial, y, ale są też bardziej zróżnicowane, y, bardziej zróżnicowane otoczenie, czasem występuje, dość często nawet, y, więc y, nie da się na tym serialu, nie da się tym serialu nudzić. Jest na tyle świetny, ale no jeszcze wracam do tych te technikaliów. Jest bardzo znakomicie zrealizowany. Po prostu efekty specjalne. Jeśli przymkniemy troszkę oko na to, że ten serial, no, wziąwszy poprawkę na to, że on powstawał w połowie lat 90., to jest naprawdę świetnie zrealizowany i yy, mało się zestarzał. A jeśli już to z klasą i Właśnie nie mamy takiego poczucia anachroniczności. Jeśli chodzi o postępowanie bohaterów, bo czasem jak oglądamy jakieś stare odcinki Star Treka, widzimy jak ci bohaterowie tak przemawiają, informują siebie nawzajem, wymieniają się monologami zamiast rozmawiać, jak ludzie, tutaj tego nie ma. Za sprawą właśnie świetnego aktorstwa i świetnie rozpisanych dialogów. Chociaż widać też, że na przykład w pierwszych sezonach zwłaszcza, komputery, na których pracują nasi bohaterowie są... No, Dzisiaj popatrzylibyśmy na nie z politowaniem. To jednak... Tej anachroniczności prawie nie czuć, bo ci bohaterowie właśnie odnoszą się do siebie tak żywo, tak bardzo inteligentne dialogi. No, troszkę sarkastyczne żarty Jacka. I to jest świetne, to mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. No, muzyka, serial... Jest po prostu... Znakomitą ma muzykę, znakomicie się prezentuje pod względem muzycznym. Motyw przewodni został troszkę prze zmieniony, ale został zaczerpnięty z filmu, troszkę zmieniony. E, muzykę, do filmu napis muzykę do serialu napisał... Chwileczkę muszę znaleźć na mojej ściągawce, ale chyba nie mam napisane, no to niech to pozostanie... Joel Goldsmith, tak, Joel Goldsmith, e, który napisał, e, no skomponował naprawdę fajną muzykę. Nie zwraca się na nią uwagi podczas oglądania serialu, Dopiero jak się odsłucha sam to widać, że utwory zostały skomponowane z odpowiednią epickością, z dużą, po, dużą po, dozą pomysłowości, z, właśnie. Widać, że to słychać przede wszystkim ten serial. Słychać tego ducha tego serialu, takiego, taki przygodowo, kosmiczny serial. To zostało świetnie oddane w ścieżce muzycznej. Cóż ja jeszcze mogę powiedzieć? No, serial miał jeden spin-off yy, i miał kolejny, czyli Stargate Atlantis, i miał kolejny serial rozgrywający się w świecie, gwiazdny będący spin-offem, ponieważ yy, jego implikacje nie wynikały bezpośrednio ze Stargate SG1, czyli yy, chodzi mi oczywiście o Stargate Universe. O nich opowiem następnym razem, Ale żebyście nie myśleli, że ja już kończę mówić o. Bo... Stargate SG-1 oczywiście nie kończę, bo chciałbym jednocześnie teraz ci z was, którzy nie znają tego serialu kompletnie mogą w tym momencie przerwać słuchanie ponieważ ewentualnie mogę, może mogę chlapnąć językiem o jeden raz za dużo i przespoilerować dość istotnie ale wolałbym tego nie robić chociaż może mi się wymsknąć, dlatego lojalnie ostrzegam jeśli słuchacie tego a nie znacie kompletnie serialu to mogę, właśnie komuś zepsuć zabawę. Otóż serial zmienia się zmienia, w pewnym momencie, zmienia swoją formułę. W ósmym sezonie dochodzą pewne przetasowania w obsadzie. Pewne postacie odchodzą, pewne schodzą na dalszy plan. Zmienia się główny skład ekipy i to dość istotne zmienia się główny wróg, już Goauldowie nie są głównymi przeciwnikami, pojawia się nowe zagrożenie z którymi nasi bohaterowie muszą się uporać to mi się dość to było dość kontrowersyjne ale niestety takie były wymogi ponieważ no, z wielu względów takie były wymogi scenariusza i właśnie serial można właściwie podzielić na takie dwie kategorie takie jak od pierwszego sezonu do siódmego, potem ósmy jako taki serial przejściowy i dwa ostatnie sezony, czyli dziewiąty i dziesiąty, to już jest troszkę inna bajka. Właściwie można ten serial zakończyć na siódmy, na ósmym sezonie i darować sobie dwa kolejne. Nie dlatego, że one są złe, ponieważ nie są złe, nie są złe, nie są słabe, utrzymują dość wysoki poziom, ale ponieważ formuła troszkę się zmienia i to może być nie do przełknięcia dla ludzi, którzy już przez 7-8 sezonów oglądali ten serial. Już y, wniknęli w niego i pewne rzeczy są tam zburzone. Y, troszkę się to zmienia, troszkę jest inaczej. Y, no właśnie strasznie tutaj lawieruję, strasznie nie chcę skonkretyzować, o co konkretnie mi chodzi. Y, ale... No cóż. Myślę, że zaznaczyłem już, co chciałem zaznaczyć. I na tym chciałbym skończyć. W ogóle planowałem rozbić ten podcast na dwie części. To znaczy, najpierw omówić y, sezon 1.7, a potem serio y, sezon 9.10. Tam jeszcze o 8 wspominając na pograniczu. Ale myślę, że daruję sobie, ponieważ musiał y, wszedłbym w strefę spoilerów ścisłych, gdybym chciał zarysować y, fabułę y, no, tego, tej drugiej krótszej części serialu, czyli ostatnich sezonów. Dlatego no, zostawiam to w nie niedomówień. Jeśli ktoś wytrzyma 7 sezonów i będzie miało ochotę na więcej, to niech obejrzy sobie. Yy, chciałbym jeszcze na zakończenie powiedzieć, yy, że Stargate jest najdłuższym nieprzerwanie wychodzącym serialem w historii telewizji. Yy, serialem science fiction, w historii telewizji. O ile inne, na przykład Star Trek, czy Doctor Who, yy, miały pewne przerwy w nadawaniu. Przez co nie można ich uznać za nieprzerwanie nadawane. O tyle 10 sezonów Gwiezdnych Wrót poleciało ciurkiem. Dano nam 214 odcinków, jak już mówiłem, i dwa filmy telewizyjne, i dwa, dwa rozwinięcia w formie seriali towarzyszących. Więc jeśli ktoś lubi inteligentne, a jednocześnie klasyczne seriale science fiction, oldschoolowe seriale science fiction, to Stargate SG-1 jest dla niego idealnym wyborem, ponieważ ma w sobie i humor, i odpowiednią dramaturgię, i y, aspekty przygodowe, i całkiem przyzwoite aspekty psychologiczne, oczywiście jak na y, klasyczne science fiction. Czyli oczywiście cudów nie ma, ale jest na tyle dobrze, żeby można, bo, żeby można było to oglądać z przyjemnością. Z tego też powodu chciałbym y, polecić ten serial wszystkim właściwie. Naprawdę, przy, wszystkim. Y, każdy z, y, znajdzie coś dla siebie. Jeśli ktoś jest fanem o sensacyjnych, jest całkiem sporo wątków, takich kryminalnych nawet, powiedziałbym. Jeśli ktoś lubi y, horrory, to pewne odcinki można zaliczyć do y, gatunku grozy, ze, ze względu właśnie na niedopowiedzenia, na tajemniczości. Jeśli ktoś lubi y, seriale fantastyczne, y, takie przygodowe, y, to też się świetnie odnajdzie w tej formule. Jeśli ktoś lubi science fiction, to będzie zakochany od pierwszego do ostatniego odcinka. Ja bym chciał tylko powiedzieć jeszcze o czymś, o czym zapomniałem powiedzieć na samym początku. O tym, żeby nie y, że pilot serialu, czyli pierwszy dwuodczynnikowy epizod, y, sugeruje pewne rzeczy. Sugeruje coś, czym ten serial w y, koniec końców się nie okazuje. W pilocie pojawia się na przykład y, dość y, istotne elementy na gości. Y, kilku bohaterek. Y, później się to nie pojawia. Ten serial nie jest jakiś wyuzdany, że y, no, cycki co 15 sekund migają jak Grze o Tron. Y, a coś takiego sugeruje trochę y, pierwszy odcinek i ja wam powiem, że to no nie wychodzi y, y, później w dalszych y, odcinkach. ten To jest pominięte. Właściwie y, seksualność jest całkowicie zignorowana w tym serialu. Taka seksualność względem y, pod y, no, pod kątem erotycznym, co sprawa, że właściwie się nadaje dla takich dzieciaków od 13 roku życia w górę. Poza te obrzydkie słowa też tam nie padają. No cóż. Oczywiście są strzelaniny. Jeśli yy, młodszym widzą, to ja bym jednak polecał mimo wszystko doktora Hu najpierw okrzepnąć tym pacyfistycznym podejściem doktora Hu i potem obejrzeć to militarne zamiast fiction. No, ale ja to mówię z, ze swojej perspektywy, czyli z perspektywy y, pacyfisty. Co jeszcze? No cóż, y, jest y, kilka rzeczy, które mogą w tym serialu dziwić i nawet śmieszyć. Y, jedną z nich jest fakt, iż wszyscy, to już podaję w charakterze ciekawostki, wszyscy y, ludzie, w ogóle żyjąc na innych planetach, z którymi spotykały się nasi bohaterowie, mówią współczesnym angielskim. Nie ma żadnego logicznego wytłumaczenia tego fenomenu, że bez żadnych przeszkód wszyscy dogadują się z no, bohaterami, którzy wychowali się na innej planecie, w, innej, w innym układzie słonecznym. W ogóle nie są wyjaśnione, nawet nikt do tego nie nawiązuje. I Jedyną obcą rasą, z jaką nasi bohaterowie mają trudności, jeśli chodzi o porozumienie się na gruncie językowym, są Rosjanie, no, którzy też mają swój wątek y, w, y, w serialu, właśnie to jest taki wątek międzynarodowy, to też mi się szczerze mówiąc bardzo podoba, że jest y, fakt, iż y, no, Amerykanie jako jedyni mają dostęp do giernych Wrót i trzymają swój program w ścisłej tajemnicy, ale po pewnym czasie no, są zmuszeni dopuścić do pewne narody, rządy pewnych narodów y, do tej tajemnicy. No, Rosjanie dowiadują się o tym w sumie przypadkiem, ponieważ sami y, prowadzili podobne y, eksperymenty. Y, na skutek... Y, y, no ale to długa historia, sami sobie obejrzycie. Ja bym mógł naprawdę, naprawdę długo, długo nawijać o tym serialu. I gdybym no, nie miał pewnego wewnętrznego zahamowania, które już mi y, zwraca uwagę, iż znacznie przekroczyłem swój limit zwyczajowy, to bym o nim opowiadał. Opowiadałbym o tym, jak, są, jak wspaniali są ci drugoplanowi bohaterowie, z których wielu z nich zasługiwałby na własne seriale. Jakbym opowiadał o y, pomysłowości w kreowaniu y, obcych ras. Y, o tym, jak y, właśnie y, nasi bohaterowie zdobywają zaufanie innych obcych ras, albo nieufność. Y, o tym, jakie y, niesamowite przykody przeżywają, ale... Zubożyłbym tym samym osoby, który, które już zachęciłem do oglądania tego serialu. Ponieważ, jak już mówiłem wcześniej, ja go serdecznie polecam i myślę, że skończę w tym momencie. W następnym podcaście opowiem o y, serialu Stargate Atlantis i chciałbym też zaznaczyć, że nie będę y, dedy y, tworzył dedykowanych y, podcastów y, filmom y, telewizyjnym Stargate Ark of Fruit. I Stargate continuum, ponieważ one wpisują się w to, co powiedziałem już tutaj, to y, można spokojnie odnieść do tego, co powiedziałem w tym y, podcaście. Są właściwie takimi dłuższymi telewizyjnymi filmami, dłuższymi odcinkami serialu Stargate SG1. I dziękuję Wam bardzo za spędzenie ze mną te niemalże godziny. Cieszę się, że mogę Wam opowiedzieć o, no właściwie, jednym z moich ulubionych serialów science fiction. I to by było na tyle. Dziękuję, spotkamy się ponownie już niedługo w omówieniu w serialu Stargate Atlantis. Cześć, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Bez odbioru.